25 odcinek podcastu Gry na Serio. Dobrze trafiłem. 25, super. Jak zwykle jest ze mną Maciej Esz. Siema, siema. Siema oraz nasz wyszczekany oraz na maksa elokwentny Radol. Siema. I uwaga, dziś jest gość specjalny, Łukasz. Witam. Może go pamiętacie z odcinka poświęconemu PS Vita. Albo i nie, ale mniejsza. Um, nie ważne, o szczęście dostaliśmy jakiś komentarz nawet to się chwalić komentarzami, tak? Tak, no, no. dostaliśmy. E, i, I był, że, był, że jest hejt, tak? E, nie, jak to, że było? Że no, że, jest, że nie można hejtować PC. Gdzie był taki komentarz? No, na naszym blogu. Naprawdę? On, aha, dobra, czyli nie, przed chwilą dowiedziałem się, że nikt nie słucha podcastu, a teraz nikt nie słucha komentarzy, więc... O, widzę, to jest trzeci komentarz. Poważnie? Musisz ograniczyć, e, wiesz, te tabletki, które powodują rozwojenie jaźni. Trzy komentarze, a wyświetlają się dwa. Niemożliwe. A, nie hejtujcie PC, no tak, A no bo ja zign zignorowałem tą część. Zignoruj... Bardzo mi się podobała ta pierwsza, prostackie żarty i masa dłużdów. Ma Maseckie jakieś tam Tak, Intrykuj. i takie są wiesz, dwie kropki i zajebiście. No, no i jak zobaczyłem, że jest zajebiście, to mówię, dalej już nie znaczy. tam. Ale ja chciałem tylko sprostać, że jesteśmy wszyscy rycerzami dobra. Jeśli hejtujemy e, którąś konsol, wielkiej wojny konsol, albo którąś platformę no, wielkiej... Ja... K -fice. K -fice. Najlepszy kom komputer personalny to była Amiga 500 <śmiech> <śmiech> Najlepsza grafika <śmiech> Najlepsza grafika <śmiech> Największe możliwości Ostatnio gdzieś o tym e, mój, mój idol po prostu znawca, znawca wszystkich tematów i znawca wszystkiego Makozer chyba o tym pisał o, tak, on Bo on on zmarł dobrze. twórca Commodore nie? który pochodził z Łodzi no i tam się wszyscy, wszyscy z Łodzi mieszkańcy Łodzi wszyscy fapowali po prostu z tego powodu to jest tak jak, wiesz, ktoś mieszka w Radomsku, nie, tak. i jedna znana osoba z Radomska umrze, to wszyscy po prostu płaczą w tym momencie. Było tak. Było tak. No, teraz czekamy na Mariusza Czerkaskiego, na razie trzyma się dobrze. <głos> <głos> <głos> Ale jeszcze można to załatwić. <głos> no właśnie, więc wiesz o co chodzi. No i tam wszyscy fapują właśnie, że Jack Tramiel, tak, Czy śmiel. śmiel umarł no i z tej okazji pojawiły się jakieś tam retrospekcje o tym jaka to Amiga była zajebista i ktoś właśnie, albo Makozer, albo ktoś inny napisał właśnie, że Amiga 500 miała kurwa takie możliwości że zjadała wszystkie komputery jakie były są i będą na rynku i nic już lepszego kurwa nie powstanie niż Amiga 500 tylko po prostu ludzie się nie poznali na tym sprzęcie to nieprawda, że gry były na dyskietkach a to teraz No trochę. Trochę innych dyskietkach. E, więc nie hejtujemy. My hejtujemy nie. tak, żeby był przypał. Tak, żeby było śmiesznie. No nie licząc tych chujów z policeraki, ich naprawdę hejtujemy. Bo są idiotami. I nie mają o czym pisać. Więc ruszajmy. tak Dzisiejszym tematem jest między innymi premiera Wieśka. Ciągle zjadamy okruszku, okruszki ze stołu CD Projektu. CD projektu. Zobaczcie, Nauczymy. jeszcze można powiedzieć, że e, Ichiński, tak Michał? Mhm. Michał Michael Kici, Michael dostał Michael. nagrodę e, Orła biznesu imienia Jana Weicherta. No Super. Za innowacyjną firmę, ale chyba im się należy, więc to.. do pod uwagę Artbook, tak. Ja, ja Artbook jest. Co sam z Artok, tyle. Bo ty Łukasz też masz tą kolekcjonerską. No, tak właśnie, który masz numerek? 41. Nice. To co to teraz my tą drugą... Będzie du dużo na aukcjach, kosztowało jak będzie sprzedano. Nie, ale wiecie a ktury, a co a jeszcze? 1944. Dokładnie, to też. no Rok powsta wybuchu powstania właśnie. Czego? U nas w Radomsku takiej rzeczy nie było, o O Jezu. Nie, chciałem tylko powiedzieć, że jeszcze na mnie wrażenie zrobiła no, no. w ogóle jakby ta promocja i przy, przy okazji premiery też Wiedźmina. No, pojawiła się premiera, tak? Wychodzi Wiedźmin. Pojawiła się premiera. No. No i, Mają to do siebie, ci lubię. E, I wszyscy się, prawda, zastanawiamy, jak ta gra się tak naprawdę sprzeda. E, no w pytkę. E, Bo już się sprzedaje całkiem nieźle. Na, na zachodzie i w Polsce. I może w najmniej spodziewanym miejscu, a na Instagramie, na, na iPhone'ie, zobaczyłem a zdjęcie jakiejś laski, która wrzuciła właśnie fotę okładki Wiedźmina na Xboxa tam gamepada, taki kolaż porobiony no i e, zapytała się ludzi na Instagramie, co w, co to ma, w co ma grać, nie? Mm? że nie, że gra w Wiedźmina, nie? jakiś gościu jej się zapytał, czy ma do wyboru, ma z efekta trójkę, czy Wiedźmina Ja Skąd mu napisała, że wybierz Wiedźmina, jest zajebisty no i to jak już pisze ktoś tam ze Stanów, czy, czy właśnie bo nie Polski. ma zjebanego końca no. Nie ma DLC z, tej, z tego powodu. No właśnie, więc. Czekaj, poczekaj. się okaże że Bart przeżył. No. <grym> dobrze, że jesteśmy poza tym, nie rado. <grym> dobrze, że za rok będziemy dopiero grać tą krew. Jak opadnie ciśnienie w Albo cena <grym> w Cześć, za rok będą mieli nowe zakończenie, tak? No. Zobacz, Zobacz. Się Aby w potem... Ale o co mi kurwa to co zakończenie. No. on przeżył. Tak po piątej petycji mniej więcej, już. No. no kurwa no już musimy Już tyle wydaliśmy hajsu. A no dobra, jest... ale opowiedz o tej premierze No premierze, czy Wiesz, może iś... jakieś newsy jeszcze na początek? Nie ma newsu. Ja mam news. macie, ma, ma ma wow. -y, tak God mówią. of War nowy? Na przykład? Właśnie, God of War nowy wychodzi. No, ale go, no. ich to też nie interesuje, to jest taki sam... To próbujemy ze sobą, oni posychać Tak <laughs> Nie no, ma wyjść... To dzisiaj będzie podcast dwóch osób Słyszeliście o tym, że ma wyjść God of War czwórka Widziałem jakiś dzisiaj teaser Dzisiaj przeczytałem Najpierw tak My się nie nie pojawił nie. chyba news, że wychodzi God of War 4 i wszyscy się podniecili. A, a potem, potem pół godziny, że, też... że jest już po polsku trailer i że już jest premiera w Polsce znana chyba, tak? Czy nie, nie, nie. nie? nie, nie? Na razie jest tylko okładka, <śmiech> pokazujemy się po, po polsku. No. Ale lipa, że to jest prequel. To jest prequel, tak? No. No. Ja, to znaczy, no, lipa to chyba lepiej, nie? bo znaczy... ja się bałem, że bo, bo trójka tak się kończy, że w sumie czy znaczy, no kończy się, bo się... no już raczej... No już tam nic nie wymyśl, czy fajnie? Nie, ja już się raczej... BioWare ma no, tam nie inny powy znaczko. No, no tak ma... ja się... właśnie, człowiek, się... człowiek iluzja się pojawia. Ja się spodziewałem takiego motywu, że nagle się okaże, że kurwa... 30 lat później, albo 300 lat później Kratos nie, zostaje zszeszony, nie? Nie, się zmieni bohater po prostu, nie? A bohater się kurwa nie, na pewno. A tutaj będziesz... tutaj będzie początek, nie? Tak, God Wojny stał się ale... Bogiem Wojny. Ale ten Bogusiu Binga pewnie będzie znowu... Nie bardzo, no dobrze, ja, Jedno ja za co wiesz. można pochwalić, jedno za co można pochwalić strony Polska to są... Nie, polskie wersje. No są no, okej. Okay. Jest okej. Okay. <śmany. śmany> <śmany> Jeśli nie może. robi, nie robi tego Jarosław Bomberek to jest kurwa... To tak I dlaczego? Jarosław Bomberek jest chujowy. Nie stary. no kurde jak ona ta dla mnie jest zajebista. No a dla mnie... Nie Dla mnie spoko jako policjant musi się że... No, no bo... właśnie Zary, I ty, ty, to jest właśnie ten problem No bo jak patrzysz sobie na, na Nathana Drake'a i słuchasz tej oryginalnej wersji No to masz mniej więcej taki obraz powiedzmy młodego Indiana Jonesa A jak słuchasz Jarosława Boberka to widzisz tego policjanta Nie do rozjeba No tego właśnie co przychodził do rodziny zastępczej i... Posłuchaj chleb zakończy. Zakończy. Tak, o... posłuchaj. Kleb dla konia Tak, posłuchaj chleb dla konia no i nie, nie specjalnie go widzę w tej roli. Jeszcze Krystyna i Andra w ogóle trójka mi się nie podoba. Tam no, czarty to chujowe jest. Dobra fajnie. Przemilczę, przemilczę no. Uchwa, ale naprawdę po prostu. No jest ta gra. No, no ale już mówiłem o tym, no sterowanie A, nie, jest nie, nie chujowe. Jesteś, bo ja nie słucham waszych postariusz. No właśnie, ja też no. mnie słucham. Dobra, to jeszcze raz powiem. Sterowanie jest chujowe. Wszystko jest chujowe, no. A, Grafika jest chujowa, dobra, powiem, praca coś. kamery jest chujowa, tak, tak, cienie są chujowe. Zapomniałeś, że teraz nagrywamy sprzed siedziby CD Projektu. Tak właśnie. Z, z, z Przuczepy mać, Maćka. Mać. takim kempingiem jeździ po Warszawie. Gdzie no. tak. dzisiaj Macie. Bunkruje, tak. po... bunkruje się pod siedzibami Tam gdzie jest i dobrze. Tam gdzie parking jest płatny. Bunkruje się pod, pod siedzibami dystrybutory. Tak. No. Może no, no, jakąś grę do Wysękić może, na zebrę idzie. Generalnie jeśli chodzi o, o Uncharted, no to... Nie wiem, no tak po, przeszedłem mniej więcej połowę i nie chcę się dalej grać, a dwójka nie wciągnęła w no. jakiś tam sposób i nie wiem, jakoś było i no. co, trójka się zaczyna od połowy? Ja wiem, od połowy. No, w jest... jak lądujesz na pustyni, to zaczyna się trójka, nie? To nie wylądowałem No to jeszcze tak. nie no zacząłeś trójki. To, to na razie to wiesz, to jest... Kurwa, dwójka. grasz się... prolog, czemu? No. no, to. No jest 30, 30 chyba rozdziałów w tej skończeniu. Jak dobra książka? Jak <laughs> dobra książka? No dobra, to rakord, może ty powiedz teraz coś ciekawego. O było? O nie, o, godę o, godę o godę. było, No. To tej na bo już był ten On miał być newsy, no. No, no był, A, był, no, był jeden news. No i mogę jeszcze powiedzieć, no, że, się że no, pojawił no, się nowy newsy. trailer datury na PS. Tylko oglądasz trailer, jak się Ale jakoś mnie przekonuje tak siebie. No, a... a mnie przekonuje, no, no. Już, no. Nie, nie, nie zgadzamy się. I o to chodzi. O to chodzi. I teraz Radolf może od razu powiedzieć. Halo 4, nikogo. Nikogo. Analo 4, Analo, Analo 4 za. mm że. Trailer był, był fajny za tym co dałem. Chyba tylko Luther widział trailer i Frenado z Ale oni nie słuchają tego podcastu Poza tym. Poza Analo jeszcze było uh, Queer of Gears? Też takie były przeróbki tych okładek bo mi się nabijęło. Ja, no. Tak, no. no i było As, As Effect, tak? As, no As Effect. As Creed na pewno było. Był As Creed. I jeszcze było, no, Queers of War na pewno. Queers mm -hmm. no. I, i, Biodic. Biodic był spokojny. Biodic. Biodic. Był spoko. <coughs> Sorry. Dark Souls na PC. No, wy nie macie PC No, nikogo. Nikogo, no. Dark Souls. Ale, Ale opatrz, zgodziliśmy się nikogo, a objawu tego nie powiedział. Na konsoli i fajne. Proszę, będzie, to będzie to na, na PC będzie dodatkowy... Jakaś dodatkowy... przestrzeń? A do miejsca do ginięcia? Dodatkowe miejsca do ginięcia i dobiegania w kółko. kostar? O, Radoż, to No. ciekawe, czy po prostu w jakiejś formie to to dla konsolowych graczy. Tak, za 50 złotych, stary. Ale chciałem, że tego nie będzie w ogóle. No, to tak, Tak nie będzie w ogóle. No, nie będzie na PC. Pierwsze ekskluzki niepisy. <głos> <głos> Najważniejsze ekskluzki niepisy. Ale ma być po polsku, Senegal znowu daje A No tak, Senegra znowu daje ostro. Czy byś tam maile czy nie? Nie, czytam inne portale polskie. Portale, bo, bo my jesteśmy blogiem więc tam portale Dobrze. polskie. I ma być po polsku. A jakie portale czytasz? One? Tak, <głos> <głos> a tam mają najlepsze recenzje gier. <głos> Bo można się dobrze pośmiać. Czytasz przedruki z tych bezgranicznych portali na polskich portałach. <grymne> z translatora. No. E, ma być po polsku i chyba tylko ma być Kinowa. Tak? Bo, bo tego dubbingu nie, nie można. Nie, nie, nie można. Nie, nie można nie ale nie to za gra cały zrobić. klima straciła jakby ten dubbing. Nie, nie powiem się na ten temat. <grymne> <grymne> nie on, można on zrobić solo, solo, on, był sol, on był solą tej gry. Dubbing? Nie, dubbing. Nie, dubbing. nie robi się w Polsce. Się nie robi dubbing. Ciężko, to strasznie ciężko idzie dubbing. Nie, nie, nie, nie umiał. E, nie wiem, chyba już nie mam więcej, więc no, Radów trochę powiedzieć o tej konferencji. To ja za zaczniemy, to jeszcze w wieku im z już skończyli komik, Komiks osy, tak, Kost, komik z Wiedźmina na iOS. A, ja jestem. Fajnie zrobione. Yeah. Radów może sobie teraz pan. Masz komiksy. To masz was komiksy. sobie pograj w komiks. Nie ma przecież to... jako grała ustawione. No nie, nie, tak, tym... nie zajebiste jest to zrobione. Komiksem i przy okazji powiem, że właśnie. Tak, mówimy w końcu tego. Nie, powiedz co myślisz o tym komiksie, A to, to komiksie. kiedyś się załaduje, no. no. Nie wiem, ja się nie co na komiksach. A. No ale no zacznij przeglądać. jak <grym> Nie w tą stronę, Radol, w drugą stronę. Radol. No jednak urządzenia od Apo okay. nie są tak intuicyjne. Radol okay. sobie sobie no, się okay. po prostu nie Zabaję. radzi z tym. Już coś się cytuje. A nie grzeje <grym> się? Się nie parzyć. A to nie ta generacja, sorry. To tak już mogę przesuwać? No. Tak, możesz przesuwać. Nie, nie możesz. No Może nie. nie przesuwaj. Ej, wyłącz to. No co, są fajnie. Za, zrobione wszystkie animacje. Są. Wszystkie są fajne zrobione. Fajna jest muzyka, bo tak akurat chyba nie słyszysz teraz. No, ale jest fajna jest Adam, muzyka. Jak, A Jest dużo Mamy jakichś takich pitch. ruchomych elementów fajnych. A, no. I fajnie jest zaprezentowana akcja. Jest dynamicznie. i Jest bardzo dobry. Ja nie, nie widziałem za dużo nie takich komiksów przygotowanych na... na... To chyba pierwszych właśnie. W ale w sensie, no nie, są też z, nie z ma tych większych... Komisów. Nie, Marvelowskie komiksy czy na przykład... To są statysty. normalnie. Ale też tak przewija, możesz przeskakiwać od kadru do kadru, ale nie ma rzeczywiście... No takich tak, ale tutaj... nie ma tych, tak jak są motywy, że się coś się, nie wiem, tnie, czyli... No no i są rzucone jakieś takie opcje, nie wiem, w przypadku walki, że wskakuje jakiś tam zwierzak, czy coś takiego. Ralf akurat tutaj rozbiera lasy. Czołowocniej! Down, down, down, down. I kiedy właśnie chodzi jakaś akcja, rozbieranie na przykład lasek, albo ciupanie jakichś jaguarów po lasach, czy coś takiego, to wtedy marzymy sobie paluchem po tym ekranie jest bardzo fajnie. Jest wersja na rentiny? Nie wiem właśnie. O oh yes. Ale wiesz, że to chyba jest komu, to iPad'owa czy.. Nie, no, no iPhone'a nie to Bo Ja względem na iPada ale chyba nie 5 minut. No a co do długości samego mixu to nie wiem gdzieś tak z A ale jest ten 10 minut, 15, coś ja, no, tylko. Tak wiesz, to, No to spokojnie i jest za darmo, tak, tylko że są jakieś tam dwie replamy. W porządku, które nabawiałem do kupna wiedźmina. Na wiedźmina, tak? No to wieku, dobra, Lepiej by... się tego. Lepiej to niż gdy nie do zakupu tamponów. Kurwa, <grym> bo <grym grym> Grać Wiedźmina, pierwszy już epizod, tam drugi, tam a, tam potem tam. a potem tampony, kurwa, No eee, dobra biorę. Kupuję, bo są Wiedźmie. Są wiedźmi, to... Wiedźmińskie tampony. Właśnie. Musisz, w trakcie medytacji tylko możesz ja zaaplikować. Ale akurat w tej podstawowej wersji na PC w sensie w tej bójki, on musiał tak. Na kolana przykle, czy to można? Naprawdę? Tak, tak. A, no. Aha, bo ja się wyłączę na chwilę, dobra. to wygląda teraz komiks jest spoko. Mm. Nie, jest, komiks naprawdę jest spoko, fajna, faj, faj, fajnie jest. Tak, są dwie reklamy, jest za darmo, będzie, będą kolejne części, bo jest na końcu z info, że historia zostanie kontynuowana, a to jest po prostu dodatkowa, oddzielna przygoda. Chociaż w sumie fajnie też by wyglądało jakby wykorzystali... E, o no. podkreśla, e, e, która jest w tych e, filmikach. E, a no właśnie. Fajne I... I... prostu Fajne cycki. Fajne cycki. Fajne cycki. No, więc spoko. Co jeszcze wydarzyło się przy okazji premiery Wiedźmina, no, a była premiera? Przed pierwszy Wiedźmin tak. na Maca. O, no. Ale... no już Ci przeszło? Już się byłem przeszło. pobierany, ale jak to przemyślałem w domu, to doszedłem do wiosku, że to strata pieniędzy. Nawet 10 tak. euro. No. A szczęście miałem za darmo, bo już miałeś kupiony wcześniej, tak? No, Też miałem, ale sprzedałem z kontem. No, jak <laughs> miałem faceta ostatniego. A wiesz z tego, że jak miałeś wersję pudełkową, to nie możesz być do Steam'a. Nie mogłaś? No i pudełkowało masz. To i tak by się inny lada do streamu. No więc. W każdym razie działa bardzo fajnie. Tak? Tak? A grałeś? Z... A jest jakiś... Wygląda no tak samo, w sensie nie ma żadnych pustów. Znaczy ten tam, tam trochę problem jest, jest podle, podle, po, po lepszą ta grafikę, ale to nie jest taka jak wód dać dziecku zabawkę po prostu. No, dobrze, dobrze Radolf, możesz... mu odpalić taką grę dla kotów, co robią wiesz, Górkę za... <śmulkę> jakoś trafić. Myślę, Pali... że miałbym już po Radolfie gdzieś tak najbliższe dwa tygodnie, nie, nie, nie mógłbyś się od niego odpędzić, bo ja daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj, daj. gra grę. Będę grał. Będę grał. Będę grał cię. E, dobra, Rado, powiedz e, co tam widziałeś na premierze. No dobra, no to we wtorek tak wyglądowaliśmy. E, Zaczynasz. Radolfastyn. z tym. Gimnazjalnie. Co ty <śmienizji> <śmienizji> na to, to, to chcecie, Rado? Gimnazjalnie. Pobujaliśmy się trochę we dnia? Ja! 15. 16 kwietnia! To, <śmienizji> to nie było. Pobujaliśmy się trochę we wtorek, a to było w poniedziałek, Rado. Ale właśnie, w sumie, się pobujesz, jak rano? No nie rano, po wieczorem. Wieczorem, no rzeczywiście. Dobrze, co teraz mówimy. Dobra. Ee, no, powiedzieliśmy pobie w poniedziałek trochę poentiku przy Juniorze. Z, e, z, z Betorem i z, z, z Batkiem. E, trochę ludzi tam było, ale tak szczerze, to poziom, e, poziom nerdozy z... Overnight House. <śmiech> tak, po prostu. Fuuuu! Strasznego. <śmiech> Ja, ja mam tylko małą radę do ludzi, którzy wybierają się na takie premiery, umyjcie się wcześniej. Ja, ja wiem, że był, był ciężki dzień dla was, bo Wiedźmin.. Zastanawiałem się, ale autentycznie rozknijam, czy tak będzie, czy będzie jebało. Było jebało. Było je bało. Myślę, że nie wiem, albo ktoś po prostu wziął ten zapach, który jest sprzedawany jako oryginalny zapach z Paxa na przykład. Albo z Comicona. To oh, jest cool. Powinien być właśnie też edycja Polska, nie polski smród z premiery, na <śmiech> <śmiech> Jako perfumy, gdzieś tam w dalekim Uzbekistanie. Mmm, czy mi się O, polską premierą wieszka? <śmiech> Albo mój kumpel to ściąga perfumy z Paxa, na przykład. Zapach z Paxa, nie? Kurwa, <śmiech> to <God, śmiech> no, Więc nie więcej. Więc, więc. co, nie proszę. No, jebało. I prosta rada, napełniamy miseczkę wodą, jakąś miskę wodą, bierzemy mydło, oh, na dobra. początku twarz, później tak. paszki, później... I na części działa? No, trochę niżej. No, jest... I możemy no, wybierać na premierę. No. No, no. Wypadałoby trochę że trochę żeby umyć to sobie, myśleliśmy, że zaczął sobie. Ja chcę mówić, kto zaczął o tamponach naszych. <laughs> jak się umyć? Jak się umyć? No, no, no. Nie, naprawdę serio, chyba przydałoby się tam typu Ale zrozum, Radów to jest taki e, e, e, chodzący eufemizm, bo on nie powiedział, że jebał, tylko że nerdosą załaty. <laughs> No, no, a, a, był, mrok, z... był, mroku, był mrok, był mrok, był mrok. W ogóle e, co znaczą mroki? E, amulety wiedźmińskie prawie na każdej szyi wisiały Macie really? powinieneś pominiesz tam? Być. No ze swoim amuletem. Ja, co wiesz, ty chodzisz mój... ze swoim amuletem? Pokaż. Okay, nie przypłuczek, sam mu mam No prawda? No, no dobra, to przypłuczek, ale przy na szyi to jest po prostu. Muroczko dzieli. Tak magia, magia, magia, magia, magia. Mroczną kupiłem. To był to był no, mroczną. Ja mam mroczną. Podchodzili do Bartka ludzie i mówi. Ej Bartek, który masz numer. Tyre masz numer. Bo ja. W i im niżej, tym jesteś większym nerdem, No to no. by sposób. na podróż podejdzie nie tak też. mrocznym kupiłem. Były takie sukuby, które próbowały nas uwieść, ale. No uwieść. Radolfa chciał uwieść pewien rycerz Tak? Ale kto ciągnął w tamtą stronę nie będę tutaj pokazywał o, Ja nadzieję, że to jest ten wariant z innym rycerzem! Ten który okazuje się na końcu. Nie, ale serio, była jakaś gejoza też? Była, była. Nawet możesz to przeczytać na gejzili, bo pojawił się tam typ, który chyba teraz robi e, m, karierę w tv ie tak jako. E, nad, na, nadworny dworny Ten typ, który. Dobra, to w ogóle później przejdziemy Ten do tego typa. Nie, Kindschuk chyba nie, nie widziałem, no no, Czy Mongoł? Nie, nie, nie, nie, o tego. No, wiesz, to jest zupełnie to... nowa gwiazda TVN. No, nie no, chodzi to. o Mongoła z tego.. O Bator, tak. Bator, <śmiech> Uwan... Słuchaj, no o tego m, typa, który chyba był teraz w jakiś. Jak to się nazywało? Nie, niechże. Nie grzy... no. surowi rodzice, tak? Surowi rodzice. E, I jeszcze gdzieś tam chyba był Udrzyzgi i właśnie jeszcze. Ten typ co go melanż przycisnął. Ten od melanżu był. Ja nie wiem, nie patrzysz na mnie, w ogóle ja nie na to. Jak wyglądał, ten typ? Wasz? Met yy, 70 wzrostu, brunet, kurwa. No nie wiem, stary, to jak to wyglądał. No, ty w ponios, ty poniosł papierze są Ja nie wiem, jak wygląda. Mogę pojąć, że to jest taki z no to jest makijażem, w ogóle. To to było? Tak? A nie żywy? Nie, ale. On ja nawet nie widziałem na oczy. ma bardzo słabe imię Bartek. No, więc kurwa. Ale ja mu się nie dziwię, bo to, to są mi pojeby. Są pojeby są z takim imieniem, więc... Ale on naprawdę przekroczył, kurwa, Rubikon z kurwy W poziomie nerdozy i pojebaństwa był królem parkietu, kurwa. Właśnie były, były, mieliśmy Ale kurwa. Radoł słaby czar rzucił. Jego art duchu, kurwa słaby. Nie, nie, nie, nie. nie miałeś amuletu z mrocznej. Właśnie mrocznej. Nie, właśnie, Dobra, Ale chodzi ten o to, że... o tym typie, który Przyszedł? był na scenie i się pród tam. Mówię właśnie o tym. To ten typ, ten co miał, tak. co piszczy na lotnisku, tak? To ten czy nie ten? Jeszcze jakiś. Ogóle... co tam się <śla> działo w ogóle? Jakie lotnisko? <śla> <śla> Ej, szkoda, że mnie tam nie było, jednak. No. Dobra, no, <śla> ten typ, który wyglądał bardzo, bardzo dziwnie. Nie dość, że na to też był chyba kretynem. Ten z kolczykami na wodzie. Tak, z kolczykami no na wodzie. Dobra, okej. Okay. No i... co e... Radom go zna, to jego kumpel z Ty, ale na otwartym na jak był ten, figurski. No, tam, no tak, ale on, on prowadził. Figurski, on, prowadził on, on, on tylko prowadził, A, stary. No. Show robili inni. <śmiech> <śmiech> no i, no i tym był? Taki, przykry kurwa, no, Bardzo. No, wręcz. Dobra, ale nie, nie pozdrawiamy cię, chuju. Mam nadzieję, że cię ktoś wpierdoli w ramie jakiejś ciasnej. Bo <śmiech> nie powinieneś żyć, tyle powiem. I... dobra, przechodzimy dalej. Co, dalej Jakie były atrakcje? Można było sobie zrobić fotkę z Sukubą? Sub, sukubo. Sukubo. W XXI wieku zrobienie sobie fotki to niesamowita I atrakcja z Sukubą! Z od z na fejsze, I od razu Ile, na masz, fot ile masz fotek na fejsie z Sukubą? Zero No właśnie i a mogłeś wy? mieć plus jeden Ja też mam zero, bo <laughs> okazało się, że... Zaraz czy, czy wszystkie. To. Bo... Dobra, to, to jest mroczne. To jest no, powiedzcie, są mroczne zakotki duszy Radolfa. Dobra, Nie, no dobra. dobra, mniejsza. Można było sobie zrobić zdjęcie. była Takie jakaś mięk. licytacja? Nie, licytacja. Nie, były, jak no, to się nazywa? Losy, gdzie to można to było, to było wygrać. na loter loterii? Tak, był człowiek, który puszcza numerki w multilotku. <laughs> I to, to, i no, była polska zakłady sportowe. można było wygrać na tej loterii. Powiedzmy Dildo. Dildo z Wiedźminem. Chyba tak. No, no. To, jest, to jest kur... Co jeszcze było? Był konkurs Areny, tak? Tak, Gdzie... właśnie. no to widziałem tam, macie nawet zdjęcie. Konkurs Areny, dokładnie. Którym... Wszystko opierało się na tym, żeby było 7 stanowisk z konsolami, z wieżkami wieszkami w trybie Areny. Dowolny poziom trudności, 7 minut na starcie całe, jak najwięcej punktów trzeba było na e, No i najśmieszniejsze było to, że wszyscy brali na normalu albo na jakimś wyższym, a tam się kurwa ginie w minutę, więc wziąłem na najłatwiejsze i jako jedyny wytrzymałem do końca fali i byłem kurwa na początku <laughs> przez pierwsze w jego rundzie. Tak, ale tak generalnie... No, ale to bardzo chociaż duży... przeszedłeś przez eliminację? No miałem bardzo duże szanse do ostatniej no, rundy. Na trzecim miejscu najprawdopodobniej wyglądało. I bym się napierdalał o monitor w 3 więc sorry. A zabrakło mi 11 punktów, żeby być na scenie napierdalać się o monitor. E, więc no, by... no i wtedy mógłbyś mi mój oddać. Nie. <laughs> <laughs> Bo ty, ty, to jest telewizor, to jest monitor. Nie mogę się dać mojego. No, <laughs> e, ale generalnie... Bardzo fajnie zrobiłem tu nie było dużo chętnych, poza tym, On, Bartek, że... Bartek, masz się tam wrócić, kurwa, i walczyć o monitor. <głosy> Ale dostałem koszulkę z zroszem, więc... A radol nie ma koszulki z no, więc... Ma. Bo w mojej w ogóle, bo ja byłem jakby... Tak się tam złożyło, że... Yy, każdy gra w innej rundzie. No i Radów no był i tej, w tej której... chwili... największe koksy po prostu. No więc Radów miał pech. ale i tak dobrze sobie radził jak na Duba. Jak na pierwszy raz. Jak na Duba. Ja, jako dziewica widzimy. A Maciej Zetor? No, Maciej Zetor też całkiem nieźle sobie poradził. No, ale Maciej był najsłabszy, jest... najsłabszy. No no bo, no bo on jest taktykiem, wielkim strategiem, on, <laughs> wiesz. On nie napie... Bo my bo napierdolaliśmy, tak. Biegniemy, zabijemy. E, oczywiście puszczałem żarty z Gladiatora, ale nikt tam nie łapał żartów z Gladiatora. No cokolwiek z wyjdzie, trzymajcie się razem, nikt tego nie no, to szkoda, ale była bardzo fajnie zorganizowana. Tak, było kilka tych fal, ludzi. Te tak, ja mówię, wszyscy lubili, Można było łatwo zdobyć nagrody. Dlaczego eee... nie zdobyliście? No ci, że byłem blisko! To... Koszulkę, dostał. koszulkę dostał! Koszulkę, ma! Ma w czym chodzić? Dziur, Mam się spać! No tam spać, śpisz w koszulkach Nintendo. No właśnie, A już mi się powoli kończą. Muszę napisać do pani Beaty. Czy nie robimy jakiejś tam promocji, że mógł koszulkę dostać? No, do spania nową pijamę. Eee, co bo no, było? Jakie atrakcje były? Był, to był ten... Ee, jak to nazwać? Podkładanie głosów po pospocjacie. No była jakaś scenka z, z... No to Radolf, to ty No wygrać. właśnie chcieliśmy, ale Radolf się wstydził trochę. Ja bym po prostu... Po prostu no miał zajęty po... był rycerzem. W <głos> <głos> <głos> Ale no, to właśnie ten typ zjebany był. Właśnie był ten typ dziwny, ale też była laska, która podkładała głos pod trola i była bardzo dobra. No, też... I A to była jakaś taka kobieta z tłumu bo to nie był podstawiony człowiek, który robi dubbing do tej gry. Nie no, wyobraziłem problem. A, a z tego, co wiem, z takich historii m, poza sceną, to ludzie z cd z projektu odezwali się do tej raski, i mieli kontakt do niej, bo ona naprawdę to robiła bardzo dobrze. Czyli może się pojawił jakimś osobnym Wiedźminie. Będzie um, podkładała głos Albo pod inne postacie. Bo ten, ten wykręt na pewno pod nim nie będzie podkładał głos. Może pod jakiegoś człowieka, którego gwałcą w bramie gdzieś tam. <śmiech> Ale co? Jak to kurwa wygląda? By, no, były jego chcesz. zdjęcia? Były niestety. Gdzieś tam są. Eee. Proszę się, po prostu miał całą modę w kolczykach. No. I, I figurski od razu rzucił dowcipem, że pewnie y, pikamy na lotnisku, więc to... <laughs> eee, no, no, na scenie, co no, poza no, tym jest... konkursem o diving, tak, o, był jeszcze jakiś e, konkurs wiedzy o Wiedźminie, tak? tak były, można były, były. było zadać te, pytania. Ten wyskoczył jeden gość, który po prostu. Był... Gubem. Można było zadać pytania twórcom. Uh -huh. tak? było Poza tym dużo... Potem były też jakieś walki na scenie, a wtedy chyba się widzi na arenie, więc... Był jakiś pokaz no, ludzi, którzy no. brali udział w tych sesjach Motion, motion Capture. Uh -huh. motion capture. Um, I co jeszcze było na scenie? A, wszędzie kręcili się ludzie z cele projektu, czyli programiści i tak dalej. I można było zapytać się, co, co o czymś są, co... Tak. O wszystko, wziąć podpisy, Na klacie. Radolf no. nie, nie myje się na sód lewym od tygodniu. <laughs> <laughs> um, więc jest. było bardzo spokojnie. Hmm. I sam prowadzący był taki. Jak na Michała Figurskiego, było całkiem tak, tak zdroczne. Może dlatego, że Darwaha z tego typa. Tak. No. bardzo. Naj największy I generalnie bardzo fajnie zorganizowana impreza. Tak? I sporo ludzi tak naprawdę się przyginało z, z tego No. A, tak, i przede wszystkim jako kontrast do, do imprezy Sony z premierą Wity nie było buceriady, e, tylko byli po prostu dorowali fali. E, który chciałbyś zobaczyć, spotkać na probierze że który jednak, ale widzisz, normalni fani śmierdzą, a buceria nie. Ale wolę śmierdzących fanów niż Butzeriara. No. no i na szczęście nie było zbyt dużo ludzi z Pojs więc jakoś intensywno nie, nie, nie podskoczyło, więc wszystko było w porządku. Nie musiałem brać moich tabletek. No, e, Radok nie, nie musiał mnie znowu wiązać tym naszym pieczytem. Dobra. Uh. <laughs> Jakieś pytania odnośnie premiery, czy nie? Nie mam, no, nie, no, nie, nie masz pytań. Ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty nie ty ty ty ty ty to ty ty ty ty ty ty ty ty ty żeby ktoś jeszcze słuchał tego podcastu? I tak, <laughs> niby, nie nie słucha nawet my, tak? No dobra. No. dobra. też pracowałem wrócić. w takim radiu, którego słuchał tylko właściciel. Kurwa, nie więcej. O radio to, Jezus. Nie, autentycznie. Słuchał, miał, bo to było radio internetowe, nie? I można było łatwo zobaczyć na streamie, ile osób słucha, nie? No i były dwie osoby zawsze, czyli jeden komp, kurwa, u niego w domu, a drugi na komórce słuchał sobie jakiś samochodem, nie? Tego radio. Nic, kurwa, inny tego nie słuchał. To było radio dla radia, nie? Mhm. Dobra, ale no, właśnie, jak nasz... Jak nasz Więcej w ten sposób. Okej, okay, nie ma, Więc pytań. Rano w jakieś rozpniny co, co do wieśka, o tym, w którym pograłeś po premierze. Co za a nie, no to naprawdę spoko, wszystko się, to co mówiliśmy ostatnio. No to no, fajna ta nagra. No to tak? dobra, to dobra nagrałem, no, no, no, no, yy, kamera się, system save points. Znaczy. No się. To właśnie chciałem wspomnieć o tym systemie save pointu, który a naprawdę. Dlaczego? To jest ta, się... ta sprawa w końcu trzeba pamiętać o tym, żeby się saveować. No nie lecisz na pałę, bo wiesz, że masz safe points. Ale powinniśmy być sekund. jakoś rozłożone konkretnie, a tak naprawdę są tak z dupy czasami te save pointy porozkładane, że trzeba się naprawdę kawał drugi wracać. No dzisiaj pół godziny na przykład. Jak nie pamiętasz o tym, bo no tak. Ale nie hmm. no, Ja się nauczyłem po pierwszej 10 śmierci. <śmiech> nauczyłem się, żeby zapisywać 10. <śmiech> nie no, spoko, ja to już zapisuję, ale chodzi o to, że są czasami takie momenty, że po prostu ten save powinien być, nie wiem, na zasadzie kończyć jakiś ważny dialog i tam powinien być save point. Save point. A tego save point. Save point! Save tego... point! Dobra, MOTHERFUCKER! Punkt Zapisu kurwa. Ja nie chcę <śmiech> mówić, ale ktoś zatańczy na linie! <śmiech> no <śmiech> dobrze! A tego tam nie ma i to jest trochę takie denerwujące. Nie. Prawda. Kamera się. W małych pomieszczeniach się. No, w małych pomieszczeniach. Tak, ssie. też, też, też, też, też. Czekamy na patcha. Dzięki. W ogóle z, produk z produkcjami cel projektu jest chyba tak, że czeka się na premierę, a później jeszcze czeka na patcha. No lubię ale, ale, ale, ale, ale, ogólnie, jeśli chodzi o to igl boxowego, wiedź mi całkiem spoko, ale wiem, że już... Eee, to problem przy, przy tym 11 gigach, e, jakieś tam dwa błędy się wkradły i ludzie też nie mogli tego z patcha, bo do końca musieli coś tam już no, dodatkowo... Czyli Ty czekali sumie... na patcha do patcha. Ale jakoś szybko przeszło to bez echa, no, bo... Nie zdążyli no, szybko... na na pierdala, żeby... <gulanie> Szybko, chyba szybko na naprawdę No fajnie, nie było żadnych podróżów Słysza, jako... się, kurwa podałem z wrażenia. <gulanie> no dobra, dobra, to zajebiście chłopaki, taką relację... Powinieneś wychodzić z nami, ale wiem, że ty się wstydzisz bujać się po mieście z nami. Nie. No, Macie wtedy w swoim hipsterskim... Meli w swojej hipsterskiej Myli nie był i napierdalał zdjęcia swojego pulpitu, gdzie ma Verge na tapecie. Więc jest dobry hipsterski klimat. Bardzo tak. Na końcu dostaliśmy plakaty. Nie będziemy rozdawać plakatów w konkursie, bo nikt nie bierze w nich udziałów, więc fuck off. Kiedy zaczniecie komentować, wtedy zaczniemy robić konkursy. Powiedziałem, że? No jest taki sposób. Jest to jakiś sposób. A później? Najedziemy jakiś oddzielny kraj i powiemy, że to w, w ramach wolności, nie, walki o przestrzeń osobistą. Mniej więcej tak to działa. Więc zacznijcie komentować, bo inaczej Radov będzie musiał się rozbierać codziennie. Jeśli chcemy jeszcze zrobić sklep. <grafię> nie wiem co mówię, dobra, mówcie o Diablo. Mówmy o Diablo, właśnie. Czyli bo... my z Radofem się no, wyłączamy, to, bo to... granito go. Bo mniej więcej w tym czasie wychodzi Max Payne, ja będę grał w Max Naprawdę? No, e... 15? O 18 wychodzi. Czyli. Nikogo, to już starczy. To, są... to Max Payna kupił osoby. No, no ja i radów. No, no. <laughs> <On> <laughs> cały świat kupił Diablo. Dlatego. Ehm, dlatego dro Senegi. Drogi Konradzie Rawiński z Senegi, ja chcę kupić Maxa Payna. Oni są przy dupasach CD-projektu i chcą grać w Diablo. My z Radolfem chcemy grać Max A CD-projekt wydaje Diablo. Wink, wing. No tak, bo CD-projekt jest... Tak, LEM wcześniej był, ale LEM chyba pan kutował, w ogóle istnieje wczoraj? Nie, istnieje, yes, przecież yes. Monika jest dobra, Monika nam trzyma piecze. Ona nie, nie pozwoli, żeby ta firma upadła. Pozdraw Monika. <grym> dobra, czułem nutkę sarkazmu, nie będę dobra. tego zgłębiał. Nie, bo Dobra. to już kolejny pozem, nie? Za no, na nami stoi gigantyczna grupa medialna. No nic nie grało. Kur... Bójcie się, bójcie się. Bójcie się. Jak my tupniemy kurwa, to, to blok cały zburzymy po prostu jednym tupnięciem. Letką ręką. Letką. Czyli letką. No, no. Dobra, Dobra co Diablo? 15 wychodzi Diablo trójka. Po ilu latach? Chyba? Po 8 albo po dziesięciu nawet. To było 10 lat, chyba, 10 lat. No, pamiętam, że pierwsza wyszła, wujka wyszła, znaczy się w 99 2000, potem 2001 była, no to 11 lat, coś no, takiego. Ja jak z bicia strzelił. No tak, po prostu. Just like that. Tak, jak styknięcie palcami, ale to co jest śmieszne, to pojawiały się jakieś takie e, e, memy w mecie, gdzie ludzie właśnie pisali, że w końcu się doczekali Diablo, a w tym czasie zdążyli się ożenić. Zrobić <laughs> dzieci, dzieci poszły do szkoły, a oni ciągle czekają na Diablo nie? i w końcu się Diablo było w 97. No to drugie było trochę później, a... Tutaj... No, no shit na... Sherlock! Aż dwa lata, nie? No. Ja myślę, że dwójka wyszła przed jedynką. Kategorycznie. Irańs... to. Ja myślę, że Afgańscy piloci terroryści szkolili się na Diablo. Bo teraz możesz zrobić masakrę w, w Norwegii, grając w WoWa, więc, macie. No ty zacząłeś znowu grać w WoWa, więc... Żeby no tak. masakrę w Norwegii, nie rób przypadkiem. No. no właśnie, no, co? Na wyspie Jedna, 11 lat, tam 12 od, od premiery dwójki, wychodzi, wycha, wychodzi beta trójki, podobno nikogo, a jakie są twoje wrażenia, bo ty grałeś w betę. I ile milionów grało w betę? Jak wygląda beta? Jak wygląda w ogóle GTA? To co nasze pytania. Czym, czym się różni Diablo 3 od Diablo 2? Właśnie. Grafik. Nie? Nie niewiele można powiedzieć. prawda beta to jest kawałek pierwszego aktu. No, no, pierwszy cały akt. Eee, to co, zmiana grafika, zmiana cały system postaci. Levelowania, rozwoju. Cały system. wykonywania questów. Czyli to wszystko jest trochę bardziej rozbudowane niż było, znaczy, czy...? No, znaczy, rozbudowane jest w inną, w inną stronę troszeczkę niż wcześniej było, prawda? Teraz postać, całe trzewko rozwoju postaci to nie są jakieś tam jakieś runy skilli. Wybieramy sobie yy, 5 skili na klawiaturze, plus 2 pod myszką. I pod każdym czy możemy wybrać sobie jeden z tam, z 5, 6 skilli. Dobieramy pod, pod, sobie każdy skill, możemy potem ulepszać za pomocą runów. Prawda? Więc runy dodają jakieś dodatkowe zdolności. Na przykład do Wirwinda dodają ci ogień Tutaj żeby już do instego tego Weerwinda. Tego Kur. typu A to trochę jak w tym, jak w Wiedźminie, nie? Bo tam można było mutageny dodawać No tak, mutageny nie? Więc, nie wiem, o co można powiedzieć, że coś, kurwa, z polskiego Wiedźmina podjeba? No, na pewno, no, na pewno Na pewno, ja bym ich pozwał Grafika jak? pełne 3D, możliwość ingerencji w otoczenie Czyli możemy burzyć ściany Wroga zasypać, na w Wiedźmie W Wiedźmie. też tak można robić Teraz wracam do tego tak można. No. <grym> też masz 3D. To, no, to no, jest, no, tak, jest, jest no, proste tematy, tematy typu, nie wiem. Stoi górka przeciwników, jest ściana podparta, belkami, belki, się na się zawala na przeciwniku, zabija przeciwników. przeciwniku. W ten sposób. Prawie Half-Life. No a jak, a jak, a jak, jak fabuła? Bo. Jak... Fabuły to niewiele Nie bo ma w no, ogóle w becie. Nie, no, w becie, becie jest jakieś prowadzenie, prawda? No, zabijamy tylko i wyłącznie króla. Yy, bo z drugiej części, bodajże... ratował Tristan. Mm -hmm. No i on tutaj jest już królem szkieletów, prawda? Nie go zabijamy na samym końcu pierwszego aktu. W międzyczasie ratujemy Dekarda Kena, poznajemy jego córkę. No, Są siostrzenicza, główną, już nie pamiętam. No, tak? tak, No, mnóstwo nowych osób poznajemy. Do, do, dostajemy pierwszego pomagiera. Czy nadal Z własnego, na... własnego kowala. A czy nadal to wygląda w ten sposób, tak jak yy, było nie wiem, w Diablo 2 że podchodziłeś załóżmy do, do jakiegoś NPC typu Descartes Cain i twoja rozmowa ograniczała się do wysłuchania jego dialogu czy tam jakiegoś monologu w tym wypadku no i wysłuchiwałeś tego monologu, klikałeś myszką i miałeś na to wyjebane I jak, jeśli był tak. quest to to nie, był to quest Nadal, nadal, nadal jest, jest tak... tak Podchodzisz do gościa do Descartes Cain rozmawiasz, tylko to już jest dialog, no bo twoja postać odpowiada no. nie, jest, nie jest bez, że niemową Odpowiada Mamy. na te pytania. Wszystko zanimowane są te rozmowy, więc ładnie to wygląda. Dobra. Ile trwa ten pierwszy akt w tej grze? W tej znaczy na no, upartego trwa... można go przejść w godzinę. Aha. Speedrun. No ale yes. to jest taki speedrun, no i speed no, nie wiem kto jest z trudności, bo tutaj poziom trudności jest chyba albo łatwy, albo normalny. A ile przewidują jakby co, y, wszystkich aktów na całą grę? Pewnie jest cztery, tak. Z cztery albo pięć, jakoś tak no. dokładnie. O, Wiedźmin go, jest gorszy, ma tylko trzy. No jak najtrudniejszy poziom to chyba być... Bo był koszmar, to pamiętam. Tak? No był koszmar, potem było piekło, nie? No, to chodzi o jakiś dodatkowy jeszcze. No i to naj, naj, naj, naj, naj No, się nazywa mąż W ogóle, w ogóle też pojawia teraz taka kwestia, ponieważ a, Gierka wychodzi już tak naprawdę, no nie wiem, za, za, za, za to, trochę ponad 2, 2,5 tygodnia? tygodnia, no. A... No i Blizzard startuje z tym systemem handlowania przedmiotami za tak, prawdziwą tak. kasę i, i, i jest to w jakiś sposób udostępnione także można zobaczyć jak to działa To, to w app, becie auction, jest, house? auction House jest w becie, ale ludzie sobie rzucą dziwne ceny za dziwne rzeczy bo każdy próbuje nie wiem po co zarabiać miliony na, tym, na tej becie jak i tak nic tego nie przyniesie do w finalnej wersji, ale nie ważne. Bo trochę kontrowersyjne jest to, że tak naprawdę sprzedajesz, ale, nie wiem, tak jak kiedyś się handlowało... tylko pieniądze do wykorzystania w grze. A, tylko do wykorzystania. A, z, tego, z tego, bo wiem, że był jakiś, właśnie, jakiś problem z tym był i Blizzard chyba to zmienił, że nie będziesz nie tych wziąć na konto swoje własne, jeść, nie wiem, do babu. No kupić sobie myślałem. piwo za sprzedaną... Myślałem zbroić, właśnie, że Allegro i... będą chcieli w ten sposób zniszczać. <laughs> nie, no tutaj te pieniądze mają służyć do tego, że wymieniasz się tak jakby, sprzedajesz jakąś rzecz stajesz za to pieniądze niby te prawdziwe i te prawdziwe pieniądze muszę kupować jakieś tam dodatkowe itemy właśnie od innych ludzi i z tego co tam chyba widziałem to też na, na kwotę netowym pokazał się też licznik tej kwoty jaką masz. Więc że to może być wykorzystywane do zakupu to to bezardowych. By to, to by było fajne. Na tym będziesz sprzedawał sobie zbroję w Diablo, a za kasę, którą sprzedajesz, chcę kupić e, czas do boła na przykład. Kurwa, to by mi się podobało. Albo jakieś gadżety, nie? Albo no, jakieś tak jakieś dodatkowe monty czy coś. No wie, no, mhm. no, to, jest, to jest wszystko do, do, do, do zobaczenia pewnej wersji już tak naprawdę. Nie? Oni cały czas tam grzebią czy zmieni ostatnio cały system rozwoju postaci. Więc... Wszystko mhm. przed nami. Cool. A dużo yeah. było tych update'ów? Ciągle? Ile trwa beta od? To jest chyba jest 12, 12. 12 patch. Aha, a trwa od bo nie, nie, nie jestem w ogóle w innym królestwie. Uważaj by chyba... 12? Ale nie. chyba taka otwarta. W sensie. Otwarta jest to y, pół roku. Mm. No całkiem to całkiem pewne. No właśnie to jest to jest fajne chyba. I, i godne naśladowania, że jakby ta firma od, od pewnego momentu wpuszcza tych graczy tak? i po, pokaz, pozwala jakby też graczom wpłynąć jak, w jakiś tam znaczy, sposób nie, na, na pewnie, swoją grę. Tutaj, no. Kupując jakąś grę Blizzard, masz 100% pewności, że ta gra będzie działać. No, nie tak jak gry jej okay. <laughs> na przykład. Yeah. Bo, a właśnie to jest rozpieprzające, że no dobra, jak są update'y, częste update'y w jakichś grach online to jest na porządku dziennym powinno być. Halo, ludzie z DICE, robicie update co raz na pół roku, teraz już aplikacja. Kurma, jest ta <grafię <grafię Mamy, no, Hidna, panie, tak chujowa. No, Mamy Battlefielda, tak, dobra. No. A chodzi mi o to, że, że częste update'y są w czymś normalnym w grach, multi, ale no, to jest single, tak, ciągle. I to jest fajne, że, że ciągle dużo się coś zmienia. No masz, zobacz sobie. ja sobie będę teraz maczkę oglądał Battleloga. Ale o czym mówisz? No, single? Bo... O single chodzi mi, że, bo wiesz, no Diablo jest generalnie grą w Nie. Zgłosimy. No, znaczy to beta jest singlowa? Nie. Nie? Jest multi? Tak. Ciągle multi? Aha, dobra. To Wiesz, da. bo generalnie jest tak, generalnie że tam można to, że... pewnie grać w singla, nie? w diablo. Znaczy, tak. No, można, no ogólnie, ale... ale... Tam... Trzeba być połączenie z batunetem, bo tak naprawdę świat gry twojej stoi na serwerze batunetu. No, więc to W momencie, generalnie... kiedy grasz, to za każdym, grasz i na przykład, nie wiem, ja gram, włączasz się do gry i możesz sobie do mojej gry dołączyć, prawda? I zaczynasz grę od tego momentu, gdzie ja jestem. No, w momencie, okay. kiedy zaczynasz własną grę, tak jakby otwierać się twoja własna gra i wszystkie questy wyszedł sobie od początku do swojego. O, czyli tak jak kiedyś po prostu wybierałeś Battlenet i no, grałeś po no, multi i no, tak teraz. Cały czas to, to jest niby single player, to jest aktywny teraz. A, teraz. A, dokładnie. No, dobra. no, no plus po prostu potem oczywiście areny zostały wycięte chyba tam przyspieszenia premiery, no ale mam nadzieję, że areny wprowadzą, bo wyglądały fajnie. Właśnie, a PvP jakieś tam było? Już... No areny właśnie. No, no ale będzie, nie, nie było w Becie, a tak? Ja, nie tak? Czekli... ja już doszedłem do becie. nie było. Walczyłeś w ogóle tak. jakieś tam PvP z ludźmi? w tej wersji ja mówię, nie mam Jeszcze ma kolejne złoty. pytanie, na przykład co teraz przypomniałem W dwójce było coś takiego, co się Taka statystyka, która nazywała się Magic Find mm -hmm. a, I która i Miałeś większy współczynnik Lepszy tego Lepszej czy to a, tak, tak, tak, to wylatywały coraz lepsze znaczy, co przedmioty Czy też jest, jest. coś takiego? Kolejna... Do co to jest znajdywanie złota Czy czarodziej ma teleport? To są... Nie to... wiem, nie grałem czarodziejem Nie <laughs> wiem, Wiesz, bo najważniejsze... grałem ze że... wszystkimi oprócz bo tak naprawdę no... W to była taka podstawowa postać, nie, że brało się zawsze czarodziejkę, ona miała teleport i nie ozdobywałeś przedmioty, żeby sobie potem zrobić postać... A, tu jest zajebista sprawa. Każda postać w grze, w czasie w grze, dla każdej postaci podają oddzielne przedmioty. Na przykład gramy, w, ty grasz, nie wiem, czarodziejką, tak, czarodziejem, ja gram barbarzyńską. I może podpierdasz ludziom I Im wypadają przedmioty dla barbarzyńcy, widzę przedmioty dla barbarzyńcy, a ty widzisz przedmioty dla czarodziejki. Plus widzimy przedmioty wspólne. Aha. Rozumiesz? No, bo właśnie. W... Bo to było wkurzające, że szedł szedłeś, szedłeś, szedłeś, te czarodziejki i sobie kradną na zaimi temu. No więcej ja swego czasu nawet były takie boty do, do Diablo, że odpalały sobie bota tam napisanego w programie DOSOWEM, nie? Odpalałeś diablo, no i jak grałeś na przykład, yy, leciałeś na bala i brałeś czarodziejkę to kurwa ten bot ci zapuszcza automatycznie te jak wypadały jakieś przedmioty z tej górnej listy, nie? I po prostu podpierdalałeś w sekundę przedmiot, nie? I to było cool, tak, Bartku To było właśnie Nie No tutaj cool tak właśnie jesteś tutaj, tutaj, no. Chcieli, tutaj chcieli chyba pozbyć się czegoś takiego po tej kradzieży. Właśnie, bo kred, kredzież, że no właśnie tak się postać, po każdej postaci pada jej oddzielny tak, jakby. Właśnie się tak. Nad tym, nad tym w sumie najbardziej się zastanawiam, na, na jakiej zasadzie oni rozwiążą problem tego, że Diablo to tak naprawdę gra, która polega na odtwarzaniu kółko tego samego scenariusza no i zdobywania tak. coraz zdobywania czy coraz masz, jest przedmiotów. standardowo, tak? prawda? Przecież I zawsze, tam... zawsze był przecież taki problem, nie, że ludzie albo kradli te przedmioty, hmm. albo instalowali jakieś haksy, albo by robili duplikaty na kontach, nie? No w, tej chwili, w tej chwili jest to, tak jak powiedziałem, jest ten mechanizm e, oddzielnego lutu. No. no. Plus tam randomowe instaty, te, te lochy, randomowe questy. Jest taki randomowy mobek, który się pojawia raz na jakiś czas. Jakiś szczur z workiem złota na plecach którego, jak, którego nie zabija się od razu, tylko atakujesz go i zaczniesz mu uciekać. W momencie kiedy on ucieka, on gubi złoto. Więc do 4-5 razy się go tak atakują, on gubi złoto uciekając, i za na tym trzeba go utłus, bo wtedy podają jakieś jakieś... ...młubieckie, mam dalej jakieś jakieś... niebieskie. Więc ludzie będą się zabijać o te potworki, a nie o, o, o, o ludzki. Te... No, czekaj, co jeszcze. Portale do, do miasta są i te... Na, na tak te portale na ziemi no też, są. też są portale na ziemi tak portale kapliczki są, są. Znaczy no. czyli generalnie jest tak samo jak w dwójce to trochę zmieniono czy znaczy tutaj na pewno cięciesz rozwoj do rozwoju postaci no nie ja od samego no. gameplay i poprawiona grafika no właśnie no. nie no. zjebali gry znaczy to Blizzard chyba zawsze, tak, tak z StarCraftem było tak samo, no nie Prawna grafika troszeczkę zmienione po, de, jednostki. A tego nie zauważyłem, aż takim wanem nie byłem w to za... No widzisz, ale troszeczkę zmienione jednostki są, ale gameplay po ten sam, prawda? Mi już tam no. została grafika już 3D było, że można było sobie zoomować, obracać z... no, ale StarCraft podobno hmm. też nikogo. No, o, chuj taki, o. taki niszowy sport, to jest jakiś... niszowy <laughs> sport. Ej, kiedyś chyba na poligamie była wielka, jakiś przypał z tego, bo właśnie na poligamie napisali, że StarCraft jest właśnie niszowy. Ej, i tak w ogóle nie był straszna beka z tego, Wszyscy się śmiałem Tak tylko ja. E, widziałem przed chwilą tą aplikac aplikację Battleloga. E, Maciek, ta aplikacja nie jest zjebana, to Battlelog jest zjebany. I nic tam nie ma, więc e, aplikacja jest w porządku. E, to tyle. Nie no, ale jak aplikacja Ci się podoba? Bo ja się spodziewałem chyba od... Chyba wszyscy się spodziewali czegoś więcej Widziałeś tam aplikację, Battleloga? Chcesz sobie zobaczyć? Teraz wszyscy Battleloga Czyli tak, nie mam Battleloga, więc muszę poglądać Nie masz? Nie, nie no, grasz. Nie kupimy tej wspaniałej gry Ja mam nawet dwie wersje Tak? Jedną na Xboxa, drugą na PS3 To pożycz mi jedną, to sobie zagrać. Ale nie ma tylko jedną fizycznie nie, dwie mam. Firma masz fizycznie? No. do a, No to już zależy, zależy kto, jacy kumple chcą z tamą grać. Jaki kumple, no tak? To, a, a jak z PES, ludzi, ludźmi z PS3 chce grać, to podłączam skarbę. No a mogę ci na Xboxa pożyczyć. Coś tam, coś tam. No już Bartek sprzedał swoją kopię na Xbox, a więc ja z kim grać. <grym> <grym> <grym> Dlatego pożyczyłem to na PS3. No to aplikacja, jak aplikacja pokazuje jakieś zbytne informacje, ale najlepsze jest to, że mam takie wrażenie i miałem jeszcze na, na początku, że ta gra jest definitywnie grą na pc -ta, tak naprawdę. No co ty? Bo. Mm, Skąd ten pomysł? Nie wiem, no nie widzę tak naprawdę sensu po pewnym czasie już gry to na, na konsoli. No i ja ten, ja ten brak sensu zauważyłem po 90 godzinach niestety kiedy teraz sprawdziłem ile miałem godzin, to nabite, więc trochę jest to Ja to i tak zagrałem tylko w singla, a multietim dotykał. O nie w single nie graj. Jeśli masz w, zagrać to, w Nie mam ma w ogóle czuć takiego jak single w tej grze? Nie, yes, szkoda jest czasu. Kwiowy, no. szkoda, szkoda czasu i czasu. 6 godziny prze, przechodzi. No, sobie kodem, to prawie jak, jak tam Nie wiem, no, no. Kodzika jest skończone. No. A podobno będzie Black Ops dwójka. Ło! Niemożliwe. <śmiech> Skąd ten pomysł? Skąd? Ale nie nie, nie nie czytałeś? Nie widziałem. Wiem! Ale w ogóle, kto by pomyślał, Black to znaczy, no, Tak samo jak powiedzieli, że będziemy dać Space i mał Słon no, ten dwójkę, no, to wszystko jasne, nie? Tylko nie dziwi, że ona dzisiaj że swą ten... GTA piątka. No co? Na no, no, bo... w... <laughs> Właśnie, Łukasz, jak tam Jak tam, tam wita, właśnie? wita właśnie, opowiedz. No, dobrze, zakupiłem sobie dwie GTA ostatnio. Jedna to Tetris, druga to Tetris. Druga to, to, to Mario Tetris Pro HD. No, <laughs> Tetris Pro HD, można odpalić na telewizorze. No bo nie Nie, 13 ten... I... nie, nie, nie, nie, który nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, po czym dwa dni później nie, update i gra nie, zdrażała do stówy. Wow! Bo dodali do samochod, nowe nie, nowe czy... nie, nowe nie, nie, nie, nie, nie, nie, No, piosenki Riiiiiiiiiit Racer! To jest! Gierka ma klimat, dobrze się jeździ, wiesz... Czekam teraz na Mortal Kombat. Wyglądała no to, tak. No, na topa, na no, no Mortal resistance, Kombat chyba to będzie fajne. No tak, właśnie dodatelę Resistance. Gdzie jest, jak straszne? Resistance. Grałeś? Z... No to, to nie wiem, No i jak? Ja mam jedynkę, strasznie gówniana. No, no od kurwa, jedynka, teraz chyba trójka by była więc, wiesz... Też gówniana, po pewno. Tak, <laughs> tak... Trójka z tym na telewizory 3D i z, z mm. movem... W postaci karabinka. No, wiedział. Mm -hmm. mm -hmm. Można się walić. No nie to co, na 17, nie? A na 19? No 20 cali ma. <grym> Nawet nie. <grym> się ma na... co ty dajesz? Nie, twojego 20, 20. 20. 20. A Gravity Rush. Eee, czaiłem się do tego, ale jeszcze nie, nie, nie zabudniałem, Myście mieli kody oh, Ale Takiś chyba nie No Maciek tam ostro teraz smaruje Atakuje, Maciek tam się... smaruje ostro. Ja się zadłużyłem stary, żeby te kody z nie, nie bez kozery ludzie z Sony jeżdżą i mu z nami już cały tydzień po warsztatach <ślin> Maciek musiał posmarować to jest jak że nikt nie słucha naszego podcastu. Możemy powiedzieć, powie tak. jak to wygląda, naprawdę, jak to naprawdę wygląda. Powiedzieć, no. jak naprawdę ci wyglądać. To mówię, jak troll z Wiedźmi. Strasznie. Eee. Nie w każdym razie PS Vita no. bardzo dowolny, bo czekam na parę tytułów, które mam się pokazać. Widzieliście tą reklamę eee, Play'a, że PS Vita, Play! Zajebista Aa. konsola w Formule 4.0! Możesz wysłać wiadomości, dzwonić, potwierdzam, dzwonić! Ale to masz dwie karty z więc Dwie? I, tak, bo Lutero ma w tej właśnie opcji. a ja, ale i... to nie zmienia faktu, że ani jedna, i druga karta nie pozwoli ci zadzwonić PSB z psv to, to prawda, no. ale druga serwka też do telefonu. Tak, ale trzeba też nadmienić ten zajebisty fakt, że w momencie, kiedy masz dwie karty SIM na tym samym numerze telefonu, to albo dzwonisz to o, od albo właśnie dzwonisz, hmm. albo korzystasz z internetu na psv no, no, na pewno korzystasz z internetu na psv bardzo intensywnie. Luter? <laughs> nie, ale wygląd nie, przeglądarka nie, wygląda Ale Luter ma jest Luter jest kur... A, Luter. Myślałem, kurwa, już mi się pojebali i myślałem, ale, że, że, że macie Nie wiem, ee... Ale przeglądasz, że Aplikacja do Facebooka daje radę. Aplikacja do Facebooka daje, daje, do Facebooka daje radę, ale przeglądarka mi no, ale Ale działa szybko, płynnie. na pewno lepiej, niż na ta Od ma... momentu, tak. kiedy kupiłem PSW Vita, Onet tam tylko na psv -cie. Nie, kupuję już gazet w ogóle. Tak zajebiście. Chciałem zacząć, jak kupisz gazetę Onetu. No, w ogóle. To prawda Jeszcze coś tam macie masz ciekawego? No Nie, chyba nie. Już mam. nic. Nic. Nic nie grałeś. No, no. zabrałem ci 5 minut, to nie masz co grać. No nie, bo bym chętnie przeszedł jeszcze raz, na No mówić. pytanie, szybko przeszedłeś czy leciałeś tylko po głównym wątku, czy robiłeś wszystko? Nie, robiłem jeszcze część setqs ale nie wszystkie. Żeby ekspert zrobić, żeby nie być nubem pod końcem. No bo. żeby na pancowie nie o tym levelu. Ale ty już zniszczyłaś? 34 To, 30, to 30, nieźle, nie jest tak. 30 jest maksymalne, tak? No ja byłem miałem 32. Później ja res! I je, że potrzeba. No I... Będę jeszcze raz na pewno nie przechodził, bo chcę już wtedy tak na, na, na full zrobić. Nie? A twój numer 44? Pierwszy. Uh, pierwszy, Nawet <laughs> 44 na końcu. Um, czy ty dużo grałeś w ty Jestem w połowie drugiego aktu. O, to nie no, Mam 23 level. <laughs> widzisz, Rado, musisz mm -hmm. gonić. Muszę. Musisz. Musisz. Nie, nie, jutro nie idziesz do szkoły. Jutro, jutro. na, na pierwsze to. Radar. A jutro nie możemy. Radar, napiszę ci dzwonienie. Z... Z... Właśnie. No, jak pan od bo będzie się pytał, to powiedz nie jego sprawa. Ale do mistrza nie pójdziemy? Nie, musisz na pierwszą, musisz dokończyć tego człowieka. <śmiech> <śmiech> Właśnie, musisz być pierwszy na arenie. E, dobra, kul, koniec, tak koniec. Nie ma nic Koniec, koniec. E... W ogóle, kurde, zamudziliśmy jak fantasmagiery. Prawie. Chociaż yeah. right. ostatnio to chciałem, chciałem, chciałem pochwalić chłopaków z Fantasmagierii ostatnie trzy odcinki. Ten odcinek, przy którym zasnąłem, a to całkiem niezłe. Mam no, <grym> ten, przy którym zasnąłem, był niezły. Kiedy słuchać się ja od tyłu całkiem nieźle brzmiałeś? Nie, ale dwa ciekawe. przesłuchałem cały w tramwali. Ale ekspertury wyzwanie szatan. Szatan <grym> coś. Nie tak jak naszego podcastu słuchałem. Całkiem, całkiem tak. niezłe i widać, że ten, że Bernard trzymi się, się na nas wzoruje, bo w ostatnim odcinku rzucał mocno kurwami. Na pewno na musiał nas. go Dachman wypikiwać mocno. O, Ale tak, my tego to... ja nie robimy, bo nie umimy. Nie umimy. Nie, nie, nie mamy pikacza. Nie mamy Pikachu. Nie mamy, no... Musieliśmy ostatnio zwolnić. Tak, co z prototypem dwójczą? Nikogo. Widzieliście? Kogo? Kresuje nie. was to? E, nie. No, e, a następny to Ryzen 2 Nie. To jakieś niemieckie RPG w konwersjach e, porno. Max Payne, Max Payne, Konrad? Konrad, <laughs> pamiętasz mnie? Ale lepiej Uuu. nie. <grym> może lepiej nie. O Ghost Recon. Go tego o, o właśnie jest chyba z, za, za bardzo taktyczna dla Bartka właśnie, gra. Tak. Nie można rage'ować. Nie, nie, jest chyba teraz beta. Ja nie nie można <grym> I chyba będę w to grał, więc za tydzień może coś opowiem o becie. Co będziesz grał? W betę tego Ghost Recona. skąd będziesz miał No dostałem już. Od Ubisoftu. Kto jest w Ubisoftie w Polsce? tego szabla. Nie, z nim nie grałem. Dostałem z centrali. Okay. <laughs> nie, A, wszyscy dostawali te kody, chyba nie wiem, bo to by naprawdę. Chyba dlatego tylko, że byłeś na przykład zarejestrowany na Viewplay. chyba właśnie ten nawet no. dostanę No właśnie. Wszyscy to obstrali, ja sobie wziłem. dobra pobiorę. Ja jestem jedyną są jak to gra. No <laughs> właśnie. <laughs> Może zagram. To tak, tak to jak, jak ja w czarte ja 3 po multi, jak odpaliłem, zużyłem kod, patrz, kurwa nikt to nie gra. z to. No. <laughs> I wtedy doszedłem do że to była najchujęsza decyzja w moim życiu. Jedna z chujaszych. Prawie jak ta, rano. kiedy, mm, kiedy postanowiłem iść na studia no. albo nagrywać ten podcast. No nie, to nie jest Było Tu w, w porządku. <laughs> <nice> podcastem. No. <laughs> no, no, dobra, to jest podcastem. Jeszcze A to Assassin's Creed 3, A tu już no, rozmawialiśmy, że. No, wszyscy. Stop. Znowu będzie tragedia. Jaka tragedia? No, Jaka tragedia? No, no, bardzo tak bardzo tak no grałeś, mój <laughs> Grał, grał, grał. grał. Widziałem screen, mogę, już znam, Co? Tak, No, tak, ja, ja prawda. Dobra, na koniec, w sprawdzę tu Ceny Dogs. To, ja to jest wygląda jest całkiem miężliwe, fajne jest. jest no. Pracoczynce? No. No. No, no, wiesz, o, o chytnach, którzy tam... Którzy śpią sami. <laughs> Właśnie. I o związkach oh. y, zoofijskich. Generalnie dobra gra wspierana przez NATO, Unię Europejską i UNICEF. I... <laughs> nie chcę mówić więcej. Czytałeś, co Bronisław Komorowski napisał na swoim Twitterze, co, a, co na że napisał? NATO powinno zaatakować Rosję. <laughs> Jeszcze? Tak, jakieś... patrzę co ty się to Nie w Polska powinna zaatakować, żeby mm. Nie, nikogo. nikogo. Nikogo? Nikogo. Okay. Radolf, Radolf, ty tam lubisz warfare, nie? Będziesz no, grał grobem? Muszę też. Grał growem Spec Ops The Line? Co to jest? Jakaś polska gra, to nie. No, no, o, sniper! <laughs> jaka polska gra? To jest. O, snajper. Nie, to jest sniper. To jest sniper. Sniper. Ale nie wiem, ale chyba jest Dragonstall. A co się dzieje w Dubaju, te sprawy? Dubaj to tam gdzie się nie gdzieś mam satawity, Nie mam odbieram tego Właśnie. Alien Colonial Maris o, o, nie. O, o, nie. <laughs> W co wygrać? W Diablo, ten gra w Diablo, ten gra w Wiedźmina, ja będę grał w Maxa Payna! Top Gun? Może taki tytuł niszowy, może wam się bardziej spodobał. <laughs> Luther lubi takie o samolotach, to... <laughs> Jeśli jest Tom Cruise, to kupuję. i oh podobno podkładać głos pod samolot. <śmienie> Albo pod odciętą pępowinę. Są dwie obcy. No i to tyle. na coś czekasz? właśnie powiedz na coś. Nie co Nie wiem, w sumie do... i zbaw, się czekało, no! <śmieniu> to na nic Nie czeka! On jest na tym Nie Kurwa wyjenka no. po prostu, nie? No <grymne> i na serio, tak naprawdę się zastanawiamy. No nic No czekam. Może, może na jakiś film, muzykę, serial w telewizji. 960. odcinek Klanu, no. no. To już się... trzeci odcinek Gry o Był, był. O, ja na Gry Tron czekam, ale dobra, a na Ale Ty. Ale już przeczytałem. <grymne> no i to jest na parę na ostatnim. Radoff z Miejskiej Biblioteki ukradł. Ucz na Dobra, a w sumie przypomniałem sobie, bo chyba tak, ale to dopiero wrzesień gdzieś, tak? Hitman. O, oh, Hitman! Oh, hitman. hitman. Oh, oh, oh. Senegal oh. też, Konrad, pozdrawiamy. Konrad, Pozdrawiam. Pamiętaj. Będzie Polska. Będzie, Borys Szyc będzie Hitmanem. I no. będzie no. tak. No. Alba no. Franczarski, kurwa. Zbierz swoją drużynę. Przed wyruszeniem na no, misję należy zabrać wszystkie broni. Będzie <śmiech> Gdzie nie zabrałeś pistolet. <śmiech> Dobra Co tam jeszcze? Nic nie już nie wiem, no tak się tak kończą Mario wychodzi Właśnie Mario ma być Mario. Kurze, Kolejna część Mario? No na trzy ma być coś, jakiś news Niektórzy twierdzą, że Nintendo w ten sposób cała o konkurencję. okej okay. <śmiech> No dobra, nie ważne, trzymam się od komentarza Jeśli Mario kogokolwiek w, w tym kraju, to już na pewno Mario nie. chodzi kolejna? Zaraz no, remake tak. jedynki, ja bym kupił no, O, a Resident, wszystko kogoś Oj, tak. zajebiste, może zajebista. będzie ciekawie Nareszcie będzie można biegać i strzelać Wielka no, rewolucja Wydaje mi się, że to będzie taki, taki wiesz... Fake jakiś <laughs> tak. <laughs> Tylko <laughs> na początku będziesz musiał czu... pierwszy 10 strzykamyk <laughs> Mudo, mogę iść nareszcie i strzelać Będziesz mógł strzelać, ale tylko i wyłącznie z... wiesz... Zresztą nie, Nie, z procyt. Z Masz! To masz! Ty zły zombie! Ty zły zombie masz! Dobra, każmy tam. To no, jest dobra, taki ruski, stary, na papier, kurwa. Gdyś musiał przynieść, kurwa. No, to będzie reload, reload. Nie udało mi się, muszę headshota wziąć. Dobra. Nie ma perfekcyjnego reloada, nie ma perfekcyjnego jednego nie? Gears of War, bitches. O! Kolejna oh. część? Nie. <grymne> Pod tytuł Bitches. <grymne> Bitches. No, no dobra, no. Tak. No, no, no. 25. Guild of War. Nic. No, a, bo ty masz to... No, na teraz schowałeś, by mnie widział. A, Nie no, widziałem. A, a. Na jednej słusznej strony w WoWie. <grymne> w Hordzie. <grymne> w World of Horda. World of Horda. World of Hord. War. Dobra, 25. odcinek podcastu Gry na serio. Gry za nami. É, wow, wow, wow. spotkacie nas na king hej. in the castle, in the castle, in the castle. E, spotkacie nas na fejsie yeah. Łukasza spotkacie na Twitterze tak. i tylko tam sobie jego raporty z aktywności z Raptor tak. Tak. on dba o to tak. dba o to, żeby był zawsze aktualny raport z Raptor tak wszystkich nas spotkacie również na Twitterze Maciek występuje teraz jako spocony szaman musi zmienić <grydanie> Spacone szama będzie się spoko. Jakiś SM śdawiście weź spacony szaba kurwa. Wtedy ja zmienię na gryząca je. No, no, a zmienisz kurwa. Zmienię. Nie, ale zmienić. Ja to... A ty zmienić? Zmienię. Dobra, ja to zmienię. A, rady, a to potem bądź bądź ja potem zgłoszę do, do... Twittera, żeby zablokowali zmianę nazw no, potem. A na klubi Radą ma zmienić, bo pan predator już jest passe. Już jest słabe, już nie wiesz, już dziewczyn nie <grym> dziewczyny nie piszą. Wiesz dziewczyny nie piszą. O, tak w ma tematu predatora, to Prometeusz. Prometeusz, Bardzo fajna gra. No dobrze. Szkoda, że. A na podstawie książki sterowanie. Okej. Ty, a soundtrack to chyba na Amidę nagrywasz. No, zajebisteka. Na Atari XL. <grym i zbyt wytrę> Nie daje panzie, no, wszystko powstało. No dobra, dobra. Dobra, Rado zmieni na coś fajnego. Będziecie musieli go znowu znaleźć. Dobra, nieważne. No zostawajcie gwiazdki. Pamiętajcie, każda gwiazdka to e, posiłek dla Maćka. <laughs> nie bójcie się dzielić posiłki. No. To po chrześcijaństwie. Bo wszyscy jesteśmy rycerzami. Dobra. Fajnie. Wszyscy. Fajnie, fajnie.